Też to o AIDSu myślał, nie o takich sprawach, nie? No właśnie, To trzeba do tego dojrzeć, nie? To trzeba to w tym żyć. Słuchaj, jak on mi zeszedł, a tam była fontanna taka duża jak pół tego ogrodu. Tej murzyny w tej fontannie się kąpali, rozumiesz? Nie, Tam fontanna. Oni tam skakiwali do tej fontanny, wyskakiwali. Tam nie wolno, tam się ale że piłka wpadła do, do tej fontanny. No wiadomo, że trzeba było I wiesz co? Jak on tą nogi, jak go wziąłem na, na te kolana, jak on mi zeszedł, ty, ja byłem cały czarny, upieprzony. Ty, jak, jak on by ze sadów wyszedł, ty. To znaczy, wiesz, że on jest czarny, był w tej brudry. wodzie, on się tak wytarzał od ten, ten tłuszczu, na, wiesz o co chodzi, tego brudu na tyle na sobie. A na białym to się przetarł to wszystko widziałeś. Oh, oh, oh. Historia mojej emigracji. HistoriaMoyemigracie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe i zapraszamy do słuchania. Wydracać wieśka Justyny była tak długa, że postanowiliśmy podzielić ją na dwie części. Wiecie już o ich perypetiach w Niemczech. Teraz posłuchajmy co się działo w RPA. To teraz tak, wysłaliśmy dokumenty na interwiu. Pojechaliśmy na interwiu, jesteśmy w konsulacie, było tyle ludzi, tyle pytań zadawali, że to interwiu, a robiło, jeden, jeden opowiadał o RPA, a drugi robił interwiu. Chciał papiery twoje zobaczyć, co robiłeś. Nie mieli nic wspólnego z pracą. Byli po prostu ludzie, którzy złapali dobry, do, dobrą gotówkę, bo niesamowite pieniądze ciągli. Nie, że, nie tylko, że od nas, jeszcze od rządu, jeszcze od kopalni. Ha. Przywożąc takiego człowieka do kopalni, dostawali 10% rocznego zarobku tego człowieka. Dostawali z rządu, rząd płacił, rząd mi zapłacił 80% za, przy, za przylot, dla za całej rodziny, okay? a socjal niemiecki, że się pozbywa mnie, te 20% gotówki mi dorzucił. No, <śmiech> no, ja to jest życie, kurwa. No. To, co posłuchałem na bilety, szwagieria, Ani... Czyli wszystko ani... wyglądało pięknie na to, nie? Ja, to bo znaczy bo... wiesz, na interwiu pojechaliśmy, jak ci mówię, nie, nie, już konsulat zamykali w Monachium, mówią sorry, wiesz, oni tam mieli układy tam y, z tym konsulem, ale zostało nas chyba z 15 ludzi jeszcze na, na to interwiu. Oni mieszkali niedaleko, dwie przecznice, dwa bloki dalej w jakimś hotelu. I tam żeśmy do tego hotelu podeszli i na portierze żeśmy czekali, oni winą jeździli tam jest z powrotem wymieniali tylko ludzi. Wiesz, i tam to interwiu robili. 400-500 dolarów, nie pamiętam, płaciłeś. On się gwarantował, masz, masz, masz przyjazd do South Afryki i pracę. Okej, okay. zdaliśmy do tych Niemców, którzy mieszkali. Wiesz, ciężko było nam się pożegnać z nimi ona płakała. No znaczy myśmy się tak się już żyli. Razem myśmy sobie tam jest posmarzyli, jak powiedziałem byłem na polowaniu z nim, na tego dzika parę pił się wypiło razem i, i też na, nauczyła się pić polską wódkę, to znaczy tam wiesz, dostałem, dostałem kiedyś jak teściowa, jak przyjechali z Polski przywieźli mi spirytus, wiesz, na, na, na, na Parstka je nalałem tego spirytusu, wypiła. <grym> Ja ciężko było się i wiesz meble zostały wszystkie, bo e, mieszkanie, które byśmy my, dostali, to meble e, rząd nam e, wszystkie przywiózł, Wiesz włącznie przyjechał samochód, który przywiózł nam e, nową pralkę. No, no przepraszam lodówka była tak w, w kuchni już nową pralkę, czy nową lodówkę. To wszystko. Rząd powiedział, ten socjal powiedział, że my to możemy sobie zabrać jak chcemy. nie? A co ja z tym zrobię? Napadowe? W międzyczasie następny szwagier przyjechał do Niemiec. Wiesz, po naszym pobycie rok czasu, na drugie lato, przyjechał następny szwagier z jednym dzieckiem i z żoną w ciąży. Ten, który dzisiaj jest biznesem w Polsce. W każdym razie przyjechał, ja po niego pojechałem do Frankfurtu, Zawiązałem go do tego Frydlandu, powiedziałem mu, Robercik, no będziesz miał, ale już wiedziałem gdzie, nie? Do Ingenheimu, przepraszam. Posiedzisz tutaj, ja cię przerzucą. Byliśmy, na, na, miałem telefon, w domu on tam do Budki poszedł, zadzwonił, przymawialiśmy się, on, on zadzwonił, po, podał jaki numer jest, stał przy Budce, ja na Budkę zadzwoniłem, nie? Posiedział tam z trzy tygodnie, no, najpierw byli u nas ty, tydzień, posiedział trzy tygodnie, przerzucili ich 150 km od nas, niedaleko. I ja, no mieszkam też w takim, takim gasthauzie tam, tam praktycznie... tam on został, a ja jeszcze z nami pojął na, na to interwiu do, do Monachium i... niestety nie dostał się. Technik. Wiesz, facet jest... wiesz, takie miał szczęście, może to, ja to nazywam szczęście, bo to, co życie pokazało, to, to miałem szczęście, że się nie dostał do RPA. E, słuchaj, no Robert był... on był w wojsku, on miał chyba z 2-3 lata pracy w kopalni, nie? Dlatego, że to wojsko mu zabrało, nie? ten czas, czyli za mały experience. I Ja to, to jest ważne, wiesz, już tak 5 dziesięć lat to już, to już wiedzieli, że tam coś już do tego, nie? W każdym razie dostał odmowę. Będąc w Niemczech, ja będę w South Africa, on do mnie dzwoni, znaczy ja do niego dzwoniłem, miał mój telefon, on, on mówi do mnie, wiesz, no, oni wyrzucają już mnie. Ja zajechałem do, do Johannesburga, zajechałem do tego gościa, wypisał mi kontrakt, że ma pracę dla Roberta, wysłałem, panie Marku, ile za to? Nie się pan nie martwi, ja się z Robertem rozliczę. 2000 dolarów od niego ściągnął. Robert zapłacił, przez to, przez te 2000 dolarów przedłużył sobie pobyt, ale, ale już wiedział, co robi. Przedłużył sobie pobyt na następny rok czasu w Niemczech, żonę wysłał do Polski w czasie, bo ja będę z ja mu powiedziałem, jakie jest życie. Zarobki są takie, Robert, że w Niemczech dostawałem więcej socjalu jak tutaj zarabiam w kopalni złota. i pracuję 3, 3 km pod ziemią jest 35 stopni ciepła ja, po, pogoda super, humitu nie ma 35 stopni, kierownicy nie dotkniesz samochodu nie dotkniesz ale nie pocisz się wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, na Lądujemy w lutym 90 roku w, RP, w Johannesburgu, od razu ten wiesz, zima w, w Europie, nie, mm -hmm. ciepło, To odwrotnie chyba. To sama, ten sam czas, 6 miesięcy odwrotne pole roku, czyli lato, zima. Nie. Piwko końcu czy cytrynówkę? Po, po, po, po cytrynówce to masz. Znaczy. Teraz jak mamy Mugia, to tam się zima... Zima, to jest 100% zima, to, to, jest, to są lipiec, czerwiec, lipiec, najzimniejsze miesiące. Mm, ale jak jest w sierpniu. Zimno, to jest jak zimno? w tej chwili masz temperaturę ktoś mi powiedział ostatnio, że nawet tam widział, że tam gdzieś śnieg spadł temperatura nocą może nawet sięgnąć zależy w których częściach South Afryki w Johannesburgu, tutaj gdzie ja byłem sięga minus 5, minus 10 w nocy w plus 25 w ciągu dnia także zobacz te pierwsze mecze, które grają gdybyś to, na komputerze zobacz pogodę zobacz możesz sobie sprawdzić jak Cię interesuje yeah. duże, duże skoki temperatur nie ja nie dobre, w To znaczy widzisz, że niektórzy w rękawiczkach grają. To są ubrani już ciepło. Bo już jest wieczór i już temperatura leci do zera. Wiesz, w samym Johannesburgu, jak powiedziałem Ci, jest pogoda inna, a już w urbanie jest zupełnie mikroklimat. No to ale ja sam nie. Pełna lata. Jak powiedziałem Ci, grudzień... ile No to te temperatury sięgają 30 stopni, 35 stopni. Podobało Ci się od razu do lotnisko? Słuchaj, lotnisko... To... Co, co się mi podobało. W samolocie się przebieramy z na na króciutko. Nie? Lądujemy, się no, nie jest, ale wychodzimy, czeka gościu na nas, rozumiesz? Czarny? No, no. Przylecie, przylecieliśmy dwa tygodnie w różnym czasie, ja i szwagier. Wiesz, wyjechaliśmy razem z, o jednej godzinie. Jednego dnia z Polski. I cały czas nasza emigracja szła razem. Mieszkaliśmy 30 km od siebie w Niemczech. Dwa tygodnie wcześniej. Chyba trzy tygodnie coś takiego ja lecę do Johannesburga. Szwagier jeszcze zostaje, nie? Już ma wyjazd, tylko że ma inny termin. No i wiesz co, przyje... Polak przyjeżdża po nas, bierze nas Bęwicą. wiesz, i z Johannesburga jedziemy przy wieży, przy tej dużej telewizyjnej wieży, a już ten Johannesburg gdzieś tam w, w jakiejś bibliotece książkę się wzięło, coś... O, popatrz, widzieliśmy to, nie? Na fotce! Rozumiesz, nie? I koło tej wieży mieszkamy, hotel jest 15 piętrowy. Pisałem, że Johannes piękne miasto. No to też no, ja powiem, no jest Pamiętań? ładne miasto, jest ładne miasto. Ale są. z góry w koło No płasko, 1800 stu. Czyli ten. Sądzę, znaczy miasto to... Keptown, Kapsztad Po afrykańsku jest Kapsztad po polsku no, eh, też Kapsztad a po angielsku keptown. Czyli Przylądek dobrej nadziei. To dla nadziei... Okay. Co, to, co pijemy teraz? No, za, za, za mundial. Za mundial, za nasze zdrowie, za nasze spotkanie. Trzymaj. Najlepszego. Ale całe, okej. Okay. Okay. Słuchaj, takie jeszcze coś ciekawe i, i, i śmieszne. Przyjechaliśmy przyje do Johannesburga, wziął nas ten Polak, BMWicom, klimatyzacja, wiesz. Zajeżdżamy pod hotel, mówi do, do nas tak, tu będziecie mieszkać. Macie zapłacony hotel na dwa tygodnie. W międzyczasie zrobisz badania wszystkie lekarskie i do pracy. Na, I ja bycie Ok, no inaczej. I no, znaczy on, on dziś, dzisiaj nas przywiózł, wypakował. Mieszkamy na, na siódmym piętrze, wiesz, mamy taki duży pokój z kuchnią, gdzie musimy sami się żywić okay, za własne pieniążki. Hotel jest zapłacony. Wiesz co, wychodzimy na balkonik. Duży basen jak ten yard nie? Pod, pod hotelem, pod hotelem, wiesz? I leży taka dziewczyna jak wysz, krótka, ale jaka opalona, wiecie, tak, tak, tak, opalona, że już że u niej białe biały, znaczy, nie powiedziałem że jest biała, jeszcze mniejsza jak ten, biała kobieta, ale tak, tak przypalona, tak wysmarowana, w każdym razie moją, moją wzięło, żeby iść na to, na ten basen też, nie? Też się opalać, jakiego basenu, a ten Polak to był chyba dzień wcześniej mówi mówił, tylko uważajcie na to słońce tutaj, nie? Okej, okay, no wiesz tam, jaki krem, jakaś tam niwera czy coś, jaki krem to tam, nie? No, kremy się używa, nie? Z afrykański? Ty, moja, moja, moja się tak położyła i tak sobie poleżała z 15-20 minut, Tak nogi też miała jak ty? Stać nie mogła. Ja po mleku leciałem ją mlekiem smarowałem, ty. Ją tak paliło, tak się spiekła przez 20 minut. Przed hotelem, do hotelu nie weszłeś, stał security, czarny, goście tylko. Miałeś przepustkę, rozumiesz, nie? mieszkasz w hotelu goście, możesz wchodzić, bo tam był basen, z każdy... to był przy, przy, przy jednej różnych ulic, ale wiesz, ulica jest ulicą, lekka brama, wejście do hotelu i, i wiesz, security, nie? No i jak mówię, park. Po szybszy stronie ulicy poszliśmy do parku, ganiają dzieciaki, no murzynki w piłkę kopią. Ty z Kubany na, nadepnął gdzieś na szkło, tam butelka rzucona, tam wiesz piwo pili, nogę sobie przeciął, lecę do niego, wziąłem go, miałem białe spodnie krótkie, rozumiesz, nie? I miałem bluzeczkę, to mam na, na, na zdjęciach, mam. Wziąłem go, patrzę mu krew, leci, moja, moja chusteczkę miała czy coś. Wiesz to o Ejcu myślał, nie? O takich sprawach, nie? No właśnie. To trzeba do tego dojrzeć, nie? To trzeba to w tym żyć. Słuchaj, jak on mi zeszedł. A tam była fontanna taka duża jak pół tego ogrodu. te mężczyźni w tej fontannie się kąpali, rozumiesz? Nie, ta fontanna. Oni tam wskakiwali do tej fontanny, wyskakiwali tam. Nie wolno, tam się pilnowało, ale że piłka wpadła do, do tej fontanny. No to wiadomo, że trzeba było I wiesz co? Jak on tą nogi, jak go wziąłem na, na te kolana, jak on mi zeszedł, ty, ja bym cały czarny, upieprzony. ty jak, jak on by ze zasadów wyszedł, ty. Coś, to... To, to znaczy, to wiesz, bruch, że on jest czarny, był w tej bruchy. wodzie, on się tak wytarzał, od. Ten, ten, Dłuższy, wiesz o co chodzi? Tego brudu miał tyle na sobie, a na białym to się przetarł i to wszystko widziałeś. Mieszkaliśmy parę dni, Ale tydzień czasu. miało AIDS faktycznie? W South Afryce, w tym miasteczku, gdzie ja mieszkałem, to znaczy miasteczko to jest wiesz, dzielnica jak Biała, a poza, poza miastem są trzy potężne location, gdzie mieszka następne. W miasteczku jest 20 tysięcy ludzi, a poza miastem 80 tysięcy ludzi. Czyli w moim miasteczku było, możesz wystukać dzisiaj, Cartonville. Jest 90% AIDS, HIV pozytyw. O Jezus. Ja wiem, że to jest duży problem teraz. I to nie a tylko badali? chyba Berbera, cała Afrika. Nie, nas. Co? Do Kanady żeśmy jechali dwa razy. O, się, ja Wiesz, mi kwi pobrali, że amdlałem. Ja na chorakach wychodziłem. Moja no, by się powie, powiedziała jak, jak, jak tu przyjechałem, jak tu przyjechałem do Kanady i robiłem trzy lata temu, cztery lata temu, 4 lat temu robiłem choresterol, te badania takie a. popularne są tutaj do tego. Jak mi wzięli na, na, na, na, na dżemsie krew, to mi uszy zieleniały, rozumiesz? Sine się zrobiły, omdlałem, podłączali, podłączali maszyny, rozumiesz? Wiesz co, ciśnienie mam super, moment kiedy mnie posmarują, rozumiesz? I ta igła, tylko że tutaj pobierają inaczej, wiesz, w Polsce jak badania okresowe ci co roku robili, to była taka igła, a ja byłem taki szczupły, jak ona mi szukała tych żył, rozumiesz? Jak mnie nakuła, to już mnie wyleczyła do dziś z pobrania krwi. Tak, jak ja pracowałeś tam w pięciu? Co roku, pracowałem 14 lat, co roku jak powiedziałeś, musisz na urlop iść, dzień przyjęcia i za rok czasu musisz iść na urlop. Urlopu masz 35 dni, musisz wziąć minimum Ale 21, fajnie, wow. 25 dni, no. musisz wziąć, jeżeli by się coś stało, jeżeli by się coś stało po roku czasu, co za znaczy? tydzień czasu stał się wypadek w pracy, wiesz ile, ile kampania ma problemu? Przemęczony byłeś, przepracowany, przez jeden tydzień. No, ja nie szedłem, to, słuchaj, ja nie, ja nie szedłem ten, ten sam, ja sobie szedłem kiedy ja chciałem na urlop i, i brałem, brałem wiesz, urlopu za każde 100 godzin jeden dzień ekstra, za każdą niedzielę jeden dzień ekstra. Mhm. Ale teraz. Słuchaj, ja urlopu, ludzie którzy idą na amerytury w Sałtawczyce, Polacy teraz po 20 latach mają prawie rok urlopu. Ale powiedz, czuliście się bezpiecznie tam Miałem broń. Miałem dwa psy, płot zagrożony, o tak. I czułeś się wtedy bezpiecznie. Nie, no jest to znaczy, wiesz co, yy, powiem Ci, że nic się nie... Mi... Pojechaliśmy na wczasy, w, w, wypencelowali nam dom. Sliding door, tak jak tutaj. Wypieprzyli, wiesz. Segmentu Ci nie wyniesie, kuchni Ci nie wyniesie. Telewizor Ci weźmie. Naj, naj, najgorsze było... Znaczy, na, naj, najbardziej szkoda nam było dużo zdjęć, nie? Dużo zdjęć i, i ta, taśmy, albumy, wiesz. To po złośliwie. Pościele. Garnki puściutko, w szafach puściuteńko. W 90 roku do RPA, w 90 w lutym. To już się zaczynało wtedy na Upper High, to już się zaczynały te, te przełomy, nie? To znaczy, to już Mandela wyszedł z więzienia i w 94 roku były za 4 lata, były później pierwsze demokratyczne wybory nie? Ogólnie tak z tego, co wiem, 80% w ogóle ludności to jest... Yy, Czarne, tak? pięć, dziesięć, 5% białych, 10% kolorowych. A to ja pytania takie całkiem moje. A widziałeś coś takiego na przykład y, ubikacji <coughs> tylko dla białych? Widziałeś coś takiego? Jakieś napisy? Tak? Powiedziałeś w Johannesburgu, że jest ładne miasto. Wiesz, jak, jak mówię, młodość, przyjechaliśmy. Dzieci nam pokąpaliśmy, jest dzieciaki. I wiesz, się na... dziewiąta na godzina, słyszymy muzyka. Idziemy, greckie restauracje, włoskie restauracje. Wiesz, same europejskie knajpy, muzyczki. Ludzie siedzą na takich patio jak, wiesz, u góry. Samochody ze ulicą jadą, wiesz, yy, szarulety z dachami pootwieranymi, różne tam marki, muzyka wszędzie gra, światełka się świecą. Pożyć sobie na pizzę, wypić sobie piwko, a gdzieś jakiś piąsk, w hotelu, same, mhm. rozumiesz, nie? I już, myśmy tego nie widzieli, tylko miejsca były, chodnik jest szeroki, powiedzmy, jak pół tego patio, i są sklepy, wejście do sklepów jest chodnik. A tyle chodnika jak stołu jest przeznaczone dla murzynów. I są słupy, co powiedzmy 10 fit czy tam 12 feet, słupy, gdzie były łańcuchy. Rozumiesz? I murzyni mogli, mogli chodzić tylko od strony jezdni tym, tym, tym pasyczem, rozumiesz, nie? Tym... A jak Ty się z tym czułeś? Dobrze ci się z tym... no, no za moich czasów już, już burzyni o. w Johannesburgu byli, bo już pracowali w tych biznesach, wiesz, no to przecież Biedził te restauracje kielner. potrzebują kelnerów, już byli czarni kelnerzy, mhm. potrzebują do mycia łopaków, mhm. potrzebują ulicę sprzątać, już to zaczynało gasnąć, ten apartament już zaczął gasnąć, wiesz, kiedy apartheid był, to i dalej biali posługiwali się czarną siłą roboczą, posługiwali się. Ty I miałeś oni... swój dom tam? Tak. Każdy dostaje nie swój pracowałeś i tak. pracowała. Myśnika nie pracowała ani dnia. A kto Ci sprzątał dom? To znaczy, sama sprzątała, bo nie pracowała, ale mogłeś wziąć za za, za... za grosze czarną... Wiesz co, mogłeś wziąć, jeżeli ja zarabiałem powiedzmy Dobra, 3 tysiące... 000... A powiedz mi, czy Ty ogólnie lubisz murzynów? Czy masz coś do nich, czy raczej nie? Wiesz co, powiem Ci tak. Pracując już na kopalni, prosiłem mi zrób mi dwie kanapki więcej. Daj mi tam pomarańcza więcej. Dam, bo... Te moje chłopaki, znaczy ja, ja pracowałem w teamie, rozumiesz, potem dostałem swoich czterech ludzi. Oni wiesz, oni pracują, nie jedzą, tam widzę, że są tego. Słuchaj, doszło do tego i to bardzo szybko, to parę tygodni, sześć, 12 tygodni, że kanapki, które zostawały, przywoziłem do domu, Roki i na uru rzucałem, a jemu nie dałem. To są tacy ludzie, wiesz, oni mają taką nienawiść w sobie, nie, oni mają taką, słuchaj, to są po, w tej chwili, żeby cokolwiek no, zmienić, jak słuchaj, jak Ci to powiedzieć, no, no nie, nie umiem znaleźć porównania, bo to ciężko, no, za moich czasów w Polsce, okej, okay, jak ja bym... To się widziałeś, jak pracowałeś, że on Ci nienawidził, tak? No, on Ci, jak na niego, słuchaj, on Ci źle roboty robił, on Ci po prostu nie chciał słuchać, on sobie robił większą przerwę, przyjechała maszyna, ją trzeba było umyć, Ty chciałeś... No, on, on idzie na przerwę, on idzie się wody napić, po on do ubikacji idzie. Kaman, George mówię. Wszyscy, wszyscy mają imiona angielskie, a nazywają się zupełnie inaczej. Bena się nazywa, ale jest Steve, Żeby łatwiej pronans, nie? Język to był angielski używany? Ja mówiłem po afrykańsku, znaczy mówiłem, że z Niemiec przyjechałem, podłapałem bardzo dużo afrykański. A w ostatnich 3-4 latach, pięciu... po afrykańsku. Dzień dobry. Chuję more. <laughs> chuj Uhanet. Jak się masz? E, to, to twoja, od, od, od, od, twoja odpowiedź jest baję chód. Chód. Nie chuj, tylko chód, bo chuje mory to jest dzień dobry. <głos> Ale są jakieś, są kilka Afrykańskich. <głos> w samej Sartawryce jest plemiennych, i, i, mimo, 11, mimo, mimo. jest 11 plemiennych języków, a kopalnie, kopalnie żeby tych ludzi z, zjednoczyć, stworzyły, znaczy jest stworzony język Fanagalo, to jest język taki zmieszany z 11 języków afrykańskich, czarnych, afrykańskich, z 11. Ten, ten język mówią, to jest jakieś 350 słów. Bardzo łatwe. Takie jak potrzebujesz można, żeby ej buja lapa, syzamina, chodź tutaj, pomóż mi Pakamisa podnieś. Jeka, połóż A język afrykańskiego to jest Dutch, czyli ten. Holenderski, no to jest właśnie afrykański język to jest holenderski, belgijski luksemburski, niemiecki, angielski a francuskiego nie ma? Ta, ta, Chociaż francuskiego, wiesz co, znam dużo słów, ale wiesz, na, na przykład okno będzie w Werk jest, Work jest po angielsku, no Arbeit jest po niemiecku, a Werk jest po afrykańsku. Werk. A Dullia <grym> <grym> jest po grecku. Czyli mówisz, że jest a nie dałeś mu, tak? No, e, słuchaj, po prostu... Czułeś, że... To znaczy, no nie, że presja, tylko... Samo złączenie się przyjacielsko, czy tak ustosunkowanie się przyjacielskie dla czarnych, moje, odbierane było źle. negatywnie przez moich bossów. O, czy to nie? Wisław, you like black people? Taki tak. Afrykański jest takim akcentem. To jest afrykański jest bardzo moich chłopców, którzy przyjechali, to lubili ich słuchać. Bo afrykański, angielski, afrykański, angielski jest, wiesz, prosty, prosty język. Nie ma tych. Akcentów takich wiesz, tych płynących apertowów. No nie czasy są, angielski, tylko że wymowa tego angielskiego jest proste Jak ci mówię, Wisław you like black people? Wiesz takie, takie, takie proste, nie? Ja mówię, że ja, ja, ja, ja, ja ich lubię. No to jak ja zobaczysz japa, to jest taki Afrykaner, jak widzisz rugby, bo Afrykańczycy bury, farmerzy, nie ci Van Riebeek, to co to oni się od niego wywodzą, który przypłyną do przy, przy, przy, przy Lądka dobrej nadziei. Pan rybek, to oni się od niego wywożą. ci afrykanerzy, te bury, to są chłopy, wiesz, po 2 m, m metr i po 200 kg wagi. Po 180 m. rugby, tak. Ja. Narodowy sport białych i krykiet. Czar czarny spór Wiesz, jak mi szcząstą zobaczycie film, za niedługo już wyszedł w kinach był, nie? O, o tym. E, tam, jest, tam jest właśnie. Nie nie pamiętam o Mandeli, tytułu. O Mandeli, co, co, gra, co gra ten Magdemon. E, e, nie, Magdemon to jest ten biały. On, gra, nie, on Pinara, kapitana drużyny Ragby, a Mandele gra, ten czarny jak mu jest. Ten co grał? Nin, e, Freeman. Freeman, tak jest. Nie. O tym filmie o mówię, to zobaczycie. A ten, a ten chłopak. Bo co, no to ten chłopak jest bardzo podobny do tego Pinara. Pinar to jest y, y, kapitan zespołu. Jest y, w rugby. Grają z All Blacks z Nową Zelandią. Nie? W Keptaunie. zdobywają y, Puar Świata, nie? Znaczy, mistrzostwo. nie? I I jest, jest czy... szansa, żeby tam Słuchaj, było się dobrze między białymi no. a Czarnymi? to. Znaczy, na, na moje pokolenie nie. Pokolenie, które tam dzisiaj mieszka, mają dzieci w wieku 20 lat, czy na 10 lat nie. Czyli co? To pokolenie musi albo następne, tak? Może. Jest, każdy, na bo każdy.. Okej, okay, znalazłem, znalazłem porównanie. Za moich czasów w Polsce gdzieś tam z boku czasami cyganie do miasta przyjeżdżali, nie? Chodzili, żebrali, pukali do drzwi, powróżeć i tak dalej. gonili. Moja mamusia: nie otwieraj tym złodziejom, słuchaj byką drzwi. A ty byś już otworzył. A ja otworzyłem. I cyganka mi wróżyła, żeby miała dwóch tak. chłopaków. A ile masz? I powiedziała, że będę się, osiem lat żył dziewczynkę Ja mam dwóch jeszcze. chłopaków To I masz, ona może masz? mnie wróciła nie to. Dziewczynkę. dziewczynkę Cię fuja zrobiłam No I dałem jej... Dobra, i, da, I wiecie co? I dałem jej z dodówki, żeby was nie skłamać Dałem jej chyba jej z czy trzy jajka Nie Bo, bo, bo coś chciała, nie? Ok, no porównuję do cyganki, no nie? No to... Za moich czasów Cię straszyli... Ostrzegali Cię, rodzice twoi, Aha. moi. To ja, ja samo powiem. w Afryce się tak robi była, była, między białymi. Nie to znaczy, słuchaj, nie jest tak do, dokładnie, bo są, są, mój, mój, kolega ma czarną, żonę, czarną dziewczynę czarną żonę. Ona, ona, jest projektantką mody. Ona nie ma nosa takiego, z takimi dziurami, rozumiesz? Nie? No, ona jest mieszana. Ona, ona ma, wiesz, ona... Słuchaj, dzisiaj, dzisiaj, ja mówię, moja, moja Afryka. Moja South Africa to jest moje środowisko, w którym ja żyłem. Ale pojechałem do Pretorii, pojechałem do Johannesburga. Słuchaj, wchodzisz do knajpy. Za moich czasów, To 6 lat temu tu przyjechałem, a 8 lat temu jeszcze w Johannesburgu, czyli w Rudeporcie byłem w knajpie. Biali i się długo piją. To wiesz, 14 lat. Tak, teraz już razem. Tam, gdzie na czasy jeździłem, były tablice. Only white. Te tablice są zniszczone. No słuchaj, a widziałeś, widziałeś co, tą, y, tą y, Sarafinę? Zobacz Sarafinę, zobaczysz część sołeta, której ten film tam wyżej. Wiesz tam dzieci muszą mieć wszystkie uniformy. Czy jest dziecko biedne, czy nie ma rodziców, do każdej szkoły, czy to jest murzyńska, czy to angielska szkoła, czy, angielska, czy to jest afrykańska szkoła, czy angielska, musisz mieć uniform. Dziecko trzeba ubrać, spódniczka, lakierki, skarpetki. Mieszkałem, słuchaj, to teraz, teraz myślę o ciekawą sprawę. Zrobiłem badania, zawiózł mnie, zawiózł mnie ten gościu, ten Polak, zawiózł zawiózł mnie do, do dużego, dwupiętrowy, trzypiętrowy budynek, potężny, gdzie są medical check-up robią, mnie I kazał mi iść tak, żółtą linią i zieloną linią, a ja angielski w ząb. Wiesz, papiery zarejestrował mnie, dali mi papiery, powiedział, że to dla kopalń. Zapłacone to wszystko miałem, tylko miałem chodzić, te badania robić. No to wiesz, ciśnienie, moc, yy, słuch, yy, po kostkach, czy, Wiesz, no to ogólny ciekaw, nie? Te badania zrobiłem, pojechaliśmy na kopalnię. Na kopalnię pojaliśmy. okej, okay, na tej kopalni będziesz pracował. Dopiero interview mi robili na kopalni. Pytają się mnie, wiesz, on jest, on, on jest tłumaczem. Ten, ten człowiek, który mnie przywiózł, on nie miał nic wspólnego z kopalnią. On nie pracował jako inżynier na kopalni. Jego żona pracowała gdzieś tam w oficie, w w grupie tych kopalń. Zjednoczenie kopalń, Okej. Okay. Jedziemy... Jedziemy z, z Johannesburga po tych badaniach. Mówi, pokażę ci, gdzie będziesz pracował. Jedziemy na West. Nazywa się Westoneria. miejscowość. To jest od Johannesburga 40-50 km. Mijamy Soweto. To jest największe skupisko czarnej ludności na, ca na, ca na, na całym świecie. W jednym miejscu tyle ludzi czarnych nie mieszka. To są jakie baraki? No to musisz zobaczyć, Soweto sobie występuje, ci pokażę. Są mi wille, gdzie są Mercedesy, baseny, korty tenisowe i są slamsy. Tam mieszkają czarni. To jest państwo czarne. Tam mieszka około 3 milionów czarnych. 3 milionów? Jak nie więcej. W sołecie. Mijamy to to widzisz przy drodze. A coś tanie jak ci samochód zepsuje w środku do Soecie. No to uważaj, właśnie, w nocy. Na to trzeba kupić broń. Mhm. Żeby postraszyć chociaż. A ty możesz sobie straszyć, że mają szotgany AK47 kupują za 100 dolarów. Ja. Za, za 100 dolarów kupują z Mozambiku przerzuty. są. jakieś przyjaciela? Ja kupiłem 50. Paczkę amunicji kupiłem w 1993 roku, wyjeżdżałem w 2004 roku, oddałem 25 naboi i pistolet z powrotem do sklepu, za dwa razy tylko tyle go sprzedali. 25 razy wystrzeliłem tylko z niego. A do nie... kogo strzelałeś? No do Na szczelnicę, z ustyniką pojechałem, to ona ogłucha, słuchawki. Czyli nie do ludzi. No, no, no. A to nie, Czyli w um, przyjeżdżałeś tam, było mówisz 3 miliony ludzi, tak? Przejeżdżasz z Soweto, mijamy Soweto, stół, stół, stół, stół na samej górze Hillshaven Hill, z anielskie. Cytryna, Tam będziesz mieszkał. Patrzę takie domy jak kurniki, bo to wszystko na jednej podłodze, jak na Florydzie. Z Polski jesteś, taki domów w Polsce nie było w Europie. Nie ma takich domów. Kurniki, co to jest? Z daleka, wiesz? Nie, Słuchaj, na interwiu jestem, robotę dostałem. Z powrotem wiesz, mówię do mojej, niech ona ci powie, co powiedziałem, jak przyjechałem z kopalni, dostałem pracę, zobaczyłem Polaka, mówi, wiesz co, Polak mówi, nieźle, jest gorąco, jest to, tamto, Wie do niego, wiesz, automatycznie, ty ile to się zarabia tutaj, nie? No to on mówi, no to wiesz, zależy na której sekcji będziesz pracował, tak dwa no ja. tysiące, na tydzień, nie? Co? Na miesiąc, dwa tysiące randów, 2,60 kosztuje dolara. 2,60 kosztuje dolar amerykański. 2 tysiące zarabiasz na miesiąc. 2 2,60 kW w kopalni pod ziemią, w kopalni złota. A jak wyglądają ceny w Za te 2 tysiące randów żyjesz tak jak tutaj za 3 tysiące dolarów. Tym, że nie płacisz światła, wody, domu. To masz za darmo. Nie płacisz. Więc pokazał mi, gdzie, gdzie będę mieszkał. Wróciłem do hotelu, mówię do mojej. Pakujmy się, torby z powrotem, wracajmy do Europy. Bo ja tam nie chcę żyć. A piękne osiedle, żyjąc tam. Piękne osiedle, basen, korty tenisowe. Przy samym korcie mieszkałem w tenisowie. Dostałem, dostałem dostałem dom umeblowany, tak zwany, tak zwany gas no, Gościnny dom. Pełen umeblowany, trzy, trzy tygodnie chodziłem do szkoły, przy, przyjeżdżała kopalnia po mnie busikiem, zawoziła mnie na kopalnię na kurs Fanagalo, na kurs Fanagalo tego języka murzyńskiego się, się uczyć, a już dziówki miałem płacone, już pracowałem, już byłem zatrudniony w kopalni. Na śniadanieśmy chodzili, ja po na do szkoły, oni, oni mieszkali sobie w domku, rozumiesz? Minął tydzień czasu, kopalnia mówi, który dom chcesz? Przyjechał busik, 20 domów na liście, wybieraj dom. Wybraliśmy dom najbliżej basenu, przy samych kortach tenisowych. Basen był basen, tak jak ten dom. Tutaj mój dom, ulica i basen, a korty jak, tam, jak tamten pick-up. Ale dom jest nieładny. Nie przejmuj się, my go pomalujemy. Pomalowali cały dom w środku, drewniane podłogi, kominek trzy sypialnie, dwie łazienki potężna kuchnia, dwa razy większy ogród przedzielony na pół dla psów ogrodzony że psy się nam ganiają bo każdy ma roadwaynery każdy ma, każdy ma, ma, ma wilczury są to, to, to, to, bo to no, tam, tam się psa nie trzyma dla, dla, dla pleża tylko dlatego żeby on coś zrobił ewentualnie urwał Murzynowi rękę zagryz go jak ci wejdzie na propety to jest ob obronne zwierzę, nie? W tym sensie. To jest, to jest, to jest ta część tego security, nie? No i, no i wiesz, mieszkaliśmy, dom wymalowali, wprowadziliśmy się do domu. Poszliśmy na party, bach, bach, bach, bach, no okradli nas, wybili szyby, wyciągnęli wszystko. Tybi, to na początku od razu? Znaczy, to było dwa razy nas okradli. Dwa razy. Pierwszy raz, jak przyjechali z Niemiec, po dwóch tygodniach pobytu, po trzech tygodniach pobytu w Afryce. Poszły, nie mieliśmy nic. Mieliśmy, ok, mieliśmy, mieliśmy kupione łóżka już w tym domu, a drugi raz nas okradli, będąc już, mieszkając 8 yy, yy, lat. Mieliśmy czy, czy czarni mieli dostęp wszędzie. Oni mogli sobie wszędzie jechać. Przeskoczyć ci w nocy, rozumiesz? Ja. Bo ty mówisz, że to był typowy to osiedle dla białych. Ale kto kosi trawę? No, sorry, kto sprząta to osiedle? Kto śmiesznie wywozi? Czarni. Te służby, które są w tych domach, które myją okna, prasują, gotują tym burom. Tym ludziom, którzy żyją w nienawiści ze sobą i będą żyli. Oni używają czarną służbę. Oni używają tak OSI. Czarne kobiety, które gotują, pastują podłogę, floterują, myją okna. Mużyni przychodzą trawę skosić, grządki poplewić. No jest, to to są za Ale przy okazji się okradną, nie? Jak, jak mają możliwość, a wiedzą, że się nie ma, Ja wiedzą, że się nie ma, to Ci przyjdą, wypieprzą, musiałbyś mieć alarmy. No co z tego, że masz ogrodzenie? Ludzie mają, wiesz... tam, Ludzie mają rówciki, okna, nie wiem, przyknie coś do domu. Czy nie czułeś się bezpiecznie? bezpiecznie. Czuję, jak spałem, broń załadowana, Jest ja mi szczerze, no to ja miałem w szafce w szafce miałem broń załadowaną. Rano wstawałem, kule wyciągałem, dlatego te, te kule już były tak zaśniedziałe, bo to wiesz, wyciągane... Wiesz sobie, czy nie? nie może aż tak. Nie miałem, miałem jedną sytuację z Murzynem, gdzie czekaliśmy na zjazd do kopalni. Jak jest szyb, on jest wiesz, bardzo safe, nie? Są bramki, myśmy mieli swoją windę, taką małą windę, gdzie myśmy biali, zjeżdżali. Murzyni czasami zjeżdżali, jak się tam. Dla był jakiś był Murzyn, to był tak zwany litrent. Murzyni mieli swoją, swoją władzę, nie? On się spóźnił, nasz jazd normalny, jechał z nami. No i wiesz, on tam się przepycha. Do tej, do tej małej windy wchodzi 11-15 ludzi. Nas tam było z 12. Nikt nie, ch nie chce śmierć uchanieczką się. To są... Afrykanerzy. Rozumiesz, on nie będzie z czarnym nieba. To go wypychają, żeby nie wszedł. Nie, nie żeby go tak wypychali, tylko wiesz, tak, tak wchodzą, żeby... I przy drzwiach staną tak, wiesz, tam stoi jeszcze miejsca na, na cztery chłopa, a oni już stoją przy drzwiach tak, że on już nie wejdzie. I on, i on do mnie, wiesz. Ja stałem z boku. też drzwi są tak otwierane, także jeden przyblokował, ja stałem tak z boku. Nie, żebym przyblokował. I on do mnie, rozumiesz. Ja wyszedłem z tej windy, bo to winda stoi na poziomie jeszcze, wiesz, zanim pojedzie na trzeba wiesz... Wszystko musi być safety, pozamykane, sygnały i tak dalej. On mnie tam pchnął, czy mnie łokciem już zdąpnął, jak go złapałem, rozumiesz? I z boku jest taki gate safety, i jest duży szyb. No to wiesz, tam go nie wrzucisz, ale jakbyś go tak musiał podnieść, wiesz, z metr do góry, to byś go wrzucił do szyb, złapałem i go tak pchnąłem, rozumiesz, nie? Na całe kopalnię się rozniosło. Że, o, bas wesley jest agresyw, może nie mówili, nie? Ja, mówię, ja nie byłem agresyw, on mnie pchnął, on mnie uderzył. Także to jest, wiesz, środowisko Murzynów, którzy pracują w kopalniach, to jest takie, że praktycznie 80% tych Murzynów to nie jest South Afrykańczyków. I oni mają zupełnie inną kulturę. Oni przechodzą z Mozambiku, przechodzą z przechodzą z ościennych krajów, bo Murzyni South Afrykańscy nie chcą pracować. Oni, oni, oni mają broń, oni wolą samochód ukraść, oni wolą dom okraść, oni mają wiele innych możliwości zarabienia pieniędzy. Jak pracować kopalnia. Dlatego, jak mówię, część ich pracuje. Mają już jakąś szkołę, jakąś postawówkę, skończy jakiś kurs, nie? I tam pracuje. Nawet do tego Litchenda dojdzie, bo. No, ale, ale, ale większość nie, nie pracuje. Znaczy, pracują w Mercedes, BMW, i... Toyota, jest dużo kampanii samochodowych. Jest Siemens, jest. i tam pracują czarni. I są technikami też. Ja mówię o środowisku moim kopalnianym. Wiesz W kopalniach to zawsze tak jak, jak w Polsce. Do kopalń teściu jeździł, werbował ludzi z całej Polski. Jej ojciec. Setki, setki ludzi przez swoje lata zwerbował do pracy. Słuchaj, byli tacy, co chcieli go mu wrąbać. Gdzieś ty nas tu przywiózł. Przez do ciężkiej roboty na kopalni, nie? Bo fizycznie praca jest ciężka na kopaniu. Wiesz, maszyna co zrobi, to zrobi, ale to co trzeba robić ręcznie, to trzeba robić ręcznie, dużo się Ale robi. na przykład jak kopiesz to złoto, to nagle widzisz, jak to jest? Nie ma, złoto nie występuje jako samorodki, występuje w rudzie. To jest kamień i jest po prostu ruda, w kamieniu jest, widzisz, taki, taki ciemny pasek, może milimetr, dwa. To skałę trzeba zrąbać, skruszyć, najpierw ją trzeba, wiesz, wydobyć do góry, wywieźć do góry, pójdzie na fridge plant, fridge plant zrobi swoje. Tak zrobi, że stopi to wszystko, znaczy najpierw zmielę, wypłuczę do pieca, stopi, spali złoto, wyleje się, a reszta pójdzie na hasio. Biorą te hałdy, które w 40-tych latach kopalnie, które otworzyli, te hałdy nasypane, biorą z powrotem, przerabiają, bo w tych hałdach jest 8 gram stony tony złota, bo kiedyś nie było takiej techniki, techniki jak dzisiaj, że wyciskasz, wyścisz dokładnie. Jeżeli chodzi o, ten, o, o, o South Afrykę, to, że ma złoto, to ma jeszcze platynę, ma diamenty, ma węgiel odkrywkowy. Mówisz, jak mówię, to jest, to jest dla Ciebie, jakbyś zobaczył, jak strzelają węgiel odkrywkę, jechaliśmy 400 km na weekend, bo bym chrzestył do naszych znajomych, on pracuje na kompanii odkrywkowej węgla, gdzie jest tyle na kamerze, jak ja filmuję 200 metrów dalej, to tyle od ziemi, czyli to jest, wiesz, musiałbyś to tyle od ziemi jest węgiel już. Czyli to jest, ja nie wiem ile, jak ten dom, 10 metrów? Mają. Sasol, to co, to co widzisz dzisiaj, sponsorstwo w, w tych, widzisz, dla Mistrzostwa Świata, Sasol robi, to jest jedyna naj, duża kampania, która z węgla robi paliwo. 30% paliwa z ma swojego, plus 20% ma na, na, na, na na oceanie, na, na wiertnicach. Na ja ci powiem, że jestem zawsze sercem tam. Jak, jak zobaczę ich flagę i za, zobaczę szoszolozę, to są takie utwory świąteczne, murzyńskie, wiesz, o co chodzi, jak to zobaczę, no, to, to, to, to to, wiesz, no w, ja wiem, że saldożyka jest bardzo cienka w piłce. Wiem, że wiesz, w świecie ona nie jest na top 20, czy tam, wiesz, na Mistrzostwach Świata jest 30 drużyn, 32. Także tutaj nie można liczyć na, wiesz, z grupy, żeby tylko wyszli. Udało się im, to znaczy udało się im jako gospodarze nie grali eliminacji, nie? Także, także, także, są. Ludzie, do, dzisiaj ludzie, dzisiaj wyjeżdżają z South Afryki, mój kolega w maju, w czerwcu wraca do Polski, no to się już wrócił, nie? Emerytury. Ludzie, mimo że jest piękny klimat, to, to, to co będziesz żałował, wyjeżdżałem z South Afryki, będziesz żałował tego klimatu. Tego Oceanu Indyjskiego, to jest coś piękne, mikroklimat, zawsze ciepło. Zima jest zimą w Johannesburgu. Jak wyglądały Wasze weekendy? Jeździliście po prostu nad wodę? Nad wodę, no, nad, no nad, za daleko, 600 km. Jeździliśmy na wodę, do parków, takich parków. jeziora? No, to takie dem, de, de, de, de, stawy. Stawy. stawy, stawy. Wiesz, no, że te stawy mają oczyszczalnie, pompy, ta woda chodzi, są zjeżdżalnie, rynny, wiesz, tak jak... musisz zobaczyć, w jest na przykład. Są brajowiska, pod takim drzewem stoi takie brajowisko na okay, barbecue, to znaczy. Ja yeah, i tam sobie drzewo albo węgiel sobie nasypiesz, albo są też gazowe jak tutaj, nie? Tak jak jedziesz do, na, na, na, kluki, na, na, na drzewo, Rocky na Point, węgiel. nie? Ale wy widziałeś tam? A właśnie egzotyczne. Lwy, lwy to ja trzymam na ręce. Lew to by mi rękę urwał. Lwy to ja mam na ręce. No musisz zobaczyć, jakby mi lew, jakby mi lwica, by mnie wyrwała z samochodu. Słuchaj, jadąc, jadąc, jadąc wiesz, mówię Ci, te 72 godziny, jest, jest może z 15 godzin partów. Tańce, Sylwester u nas, 6-8 polskich rodzin, no, z Johannesburga przyjechali na Deku, bomby strzelamy, bawimy się, jest, ludzie żyją bez stresu. Zapomnij o tym, że jesteś bezpieczny, bo jesteś młody, nikt ci, ci się nie zrobił, Czy to zapomnij. Joinujesz się życiem. Widzisz, jak ci Afrykańczycy pracują. Ej, takie ryzyko, man. taki I słuchaj, i, i, tam, i tam naprawdę w tej South Afryce jest, jest naprawdę. Świat kapitalistyczny, ten europejski, ten zachodni, amerykański, jest tak dokręcony, a tam jest taki luz. To znaczy, pracują morzymi. Wiesz, co morzyn ma 8 godzin, żeby wywiercić 1,20 20 w twardej skale. To I to może. I wiesz co? Jemu zmniejszyli to wiertło na 70 cm, żeby przez 80 godzin wywieźć. Przez 8 godzin wywiercił. on do pracy tak, Windom zjedzie o godzinie 5. Pracują 8 godzin. On zacznie pracę o godzinie 8. O 12 już kładzie wiertło, bo trzeba iść, czym z powrotem, na drugą na wyjazd. Na drugą godzinę na wyjazd. Czyli to są lenie. Słuchaj, jeżeli ty masz hmm. cztery maszyny przyjeżdżają ci, masz dwie maszyny na serwisie, a dwie zepsute, to ty, wiesz, nad godziny do groma. Jak ci powiedziałem, za każde 100 godzin dzień wolnego, na, za każdą niedzielę. Słuchaj, słyszałem czasami w niedzielę, dwóch zorganizowałem, rozumiesz, żeby... Bo słuchaj, jak on myje maszynę, no wiesz, upieprzona, gdzieś olej poszedł, rozumiesz, że jest smarem, obsypał no wiesz, mamy gany, wszystko trzeba umyć, żeby tam ręce włożyć, żeby fajnie to zrobić, nie? Spawać, jak, jak ma ci pospawać coś, nie będzie w, w smarze spawał w oleju, nie? Nie, no system pracy jest fajny, tylko żeby się nie pracować, żeby się pracować, 50% więcej, jak pracują, są bardzo wolni, a żeby byli tylko wolni. Tacy trochę spowolnili, żeby byli, a ja, są tacy, że wiesz. Jak rozumiesz, jak się coś dzieje, jak jest superwizer, jest formen i jeszcze jakiś jest... Behapowiec, znaczy nie Bechapowiec, tam związkowiec, bo no to oni chcą pokazać, że wiesz, oni ciężko pracują, że oni są, wiesz, chętni do pracy, że to, a tak to. Let's do it. That's it. That This music is around the country. This music. Więc Jest, jestem w parku ten zaczął ten I wiesz co? Afryka, to tylko Jadę samochodem. Jadę samochodem od parku mam szybę, nie wolno ci żadnych szyb otwierać, nie wolno ci w żadnym wypadku wychodzić z yy, samochodu. Malutkie lewki lecą przede mną. No tak jak, jak ta trawa. przyjamowałem Nagrywam przez szybę idzie matka za nimi stara one są naprzód przeszły matka nie konie czemuś być stara znaczy... przepraszam prawidłowo lewica tam z boku te lewki przeszły w trawę tam dalej z 20 metrów siedzą te z samce i skubią tą antylopę rwią mięso wszystko jest nagrane to jest park, to jest Park. To jest powiedzmy 5 hektarów czy 10 hektarów ziemi zamknięte dla lwów. Jest to jest ogrodzone, jest to pod prądem. No 10-20 hektarów, no trudno mi powiedzieć ile. Nie pytałem się ile to jest hektarów. Czy jesteś w parku, pół godziny jeździsz tymi ulicami, tymi ulicami wyjeżdżonymi drogami, nie? Dojeżdżasz do miejsca, zanim do parku wjeżdżasz, do, do, dojeżdżasz do miejsca, gdzie widzisz lwy małe, bierzesz sobie na ręce je. Wchodzisz do klatki, bierzesz na ręce, robisz sobie zdjęcia mnie, mnie no tyg, z pazunem był tak zmęczony, jak go dźwigałem te łapy takie no podniósł, a ja go tak dźwigam wiesz co, taki kot taki kot był, że ciężko było mi go podnieść? nie no to jest lew? No, lew, młody no to młody. młody, młody. Ja? To taki... no no no, to, to, to tam one są te młode na czas wjazdu do parków przyniesione, że ludzie sobie zdjęcia z nimi robią ale w tym za ogrodzeniem już nie wjeżdżać, tam ci nie wolno nic, pod żadnym pretekstem wychodzić i tak dalej. Otw otworzyłem sobie szybę Wyciągam sobie kamerę, wiesz, kierownicę sobie trzymam Wiesz, że z lewej strony się jeździ, nie? I wiesz co, filmuje? Pasażer kieruje. Filmuję. No ja, ja, ja, ja kieruję, ja filmuję, bo ten samolot jedzie sobie to z automatik. To no, wiesz, puścisz gaz, wszystko on se, on se sam sobie ciągnie, nie? Wracam na lusterko. To, to musisz zobaczyć, na moim bagażniku, na wysokości bagażnika, czyli co? Bagażnik, drzwi tylne i moje drzwi, L lwica, w moją stronę, to lusterko mnie uratowało. Przyszłaby mnie, pierdeknęłaby mnie pazurem jak jak trzeba. Jak, jak Poważnie. Czyli zamknąłeś szybko ten i... Zamknąłem szybko, przeszła, stanąłem, rozumiesz, nie? Ale jak wystawałaś tą kamerę, to by jak drasnęła i... No tak, no bo to jest, tak. dla to jest mięso, dla niej to jest, jest pokarm. Wiesz, i to, to lusterko, że wracałem wracałem kamerą i złapałem lusterko i ją zobaczyłem w lusterku. To jest, to jest, to jest nagrane, fakt autentyczny. A zobaczysz zwierzątka, malutkie jak pieski, jak papierosy palą w Keptaunie, w Kapsztadzie. Takie, takie, takie zwierzaczki małe, kolega był w Kapsztadzie, ja dlatego dużo nagrałem Keptaunów, bo sobie widzisz, pomyślałem, że sam, sam chciałem zobaczyć, nie, nie, nie będąc tam nigdy, na tej górze stołowej. No i mieć pamiątkę. Tak jak wam, poka wam, wam, wam pokazał, zobaczycie highway e, jakie są piękne, wjazd do Cape Townu, stary port, górę stołową. Zobaczcie te zwierzątka, ludzie turyści chodzą, małpy, które ganiają ludzie, Małupy, małpy to my pojechaliśmy do parku, wyszliśmy to nas, obtoczyły, Asia rzucała tam. Asia Asia, Asia to tam chłopaki, nie, banany musieliśmy daleko rzucać, bo do toby łapała cię za rękę, ty wyrywała Ci z ręki no, do banana. Na samochód wskakiwały, to porysuję samochód przecież, nie? Panowie, jak mówisz, to jest, wiesz, przez te 14 lat to się nie da, wiesz, powiedzieć, słuchaj, ja mam, ja mam, ja mam, takie, ja, ja mam takie zdjęcie, gdzie jestem w parku i taka, wiesz co, łeb jak koń, nie, nie wiem, co to jest, Jezorem wlazło, jak widzisz, na tym home video, wlazło jezory i mnie pobudzi bliżej, a, a, a, a, a, a zycie z a mi zjeść? z boku zrobiła. I co to było, Żyla, No, żyrafy to, to Asia lata, żyrafa jest tak, jak ten płot. Wiesz, trzeba bo to jak się spłoszy, to Tomako pytał, to wiesz jak to gania, to tak do ci, Odnoszą od z daleka, wszystko jest nagrane. Morzynki wszystko o tyłe. Wszystko? Większość, większość. Jak ci mówię, tam, tam wiesz, gdzie byś nie, na uniwersytet byś pojechał, może być coś, wiesz, w moim środowisku, to, to jest taka duża wieś, jak to się mówi, duża wieś, to troszeczkę inny tryb życia ludzie prowadzili, bo jak powiedziałem, tam, tam więcej było przyjezdnych y, maszynów z Afryki, jak y, rdzennych. No i tam pracowałeś źle? 8 godzin, 10? Tomaszku robiłem 12 godzin. Maszyny no, normalnie 8 godzin dziennie, tak. Co drugi, trzeci dzień sobie tam 2-3 godziny zostawałem dłużej. Maszyna zjechała po dniówce, no to ją wiesz, przeglądność posmarować, łańcuch naciągnąć, wiesz, tam umyć, światło wymienić, bo tam gdzie światło uderzył. Ja. A zawsze tam było co robić, już na godzinę to już miałem dość. Tak. Powiedz mi jak wyglądała sytuacja jak nagle nowe rządy weszły. Mm. Jak się zbierali? Takie... że politycznie nie, nie dorosły do tego. Ja, ja się po prostu polityką nie zajmowałem. Ja Ale widziałem... Nie widziałeś tego na że się muzycy cieszyli, że to. Bardzo się cieszyli. To, wiesz, to, to była euforia. To... Mandele widziałeś tak na Z oczy? Jak to to znaczy mówi, mam, mam, mam zdjęcie w Pretorii, yy, w jego oficie. Pisze ofis prezydenta, Nelson Mandela. Pod, pod drzwiami stoi. Bardzo ładny parlament wygląda w Pretorii. Bardzo piękne budynki. A to wszystko pobudowali. To są właśnie, wiesz, białych. Ręce, znaczy nie ręce, bo Mandela powiedział, wiesz co, w momencie, kiedy władzę przejął i przyjechał do South Afryki jego dobry kolega, jego komrad, czyli towarzysz, Kaddafi, albo Castro, ale, ale Kaddafi na stadionie w Durbanie, tam gdzie teraz mecze są rozrywane, w obecności tych, tej partii komunistycznej ANC, to są dwie, to są dwie wielkie czarne partie. Jest komunistyczna partia. No, a Chris Hani który został zabity przez Polaka, Janusza Walusia. Janusz Waluś, nie, no to wiesz, tam, tam poszło to tak, że na, na kościołach mieliśmy nale, nalepkę. We, we, we go kill, zabijemy was wszystkich. We go kill you all, coś takiego. Ale, ale to, to, szybko, to szybko dostało, wiesz, w łeb, jak to się mówi, bo wtedy, wiesz, Mandela, mimo że Kaddafi jeszcze nie, że podjudzał, ale powiedział, że przez tyle lat was prześladowali biali, a wy możecie teraz się im zrewanżować, czy, czy, czy coś w tym sensie, to Madela bardzo szybko, parę dni później powiedział, tak, były czasy apartheidu, już ich nie ma, one już nie wrócą i kto nie widział i nie widzi tych dobrych rąk białych, bo ich jest bardzo dużo w tym kraju, to jest ślepy. Czyli po prostu nie, nie namawiał do... No. To co jego żona. Jego żona, wiesz, on się rozszedł z swoją żoną. Nie. Bo jego żona była po stronie tego, tego, tego, tego, na przykład przywódcy Zimbabwe, Roberta Mugabe, który farmerów wygonił do Kanady. 2000 farmerów tu przyjechało. Znaczy nie wygonił, bo Kanada im dała schronienie. Ci ludzie uprawiali, nazywali Zimbabwe spichlerzem Afryki. A dzisiaj, dzisiaj nie ma nic. Pieniądz jest nic warty, nie ma nic. Dojeżdżą do South Afryki stala, stala Rodezja. Słuchaj, tam jest, to jest kraj przy samym Indyjskim Oceanie. Afrykańczycy, jak przyszły long weekendy, czy weekendy, oni, wiesz, lubią wędkowanie, ale wiesz, morskie wędkowanie. Pasy, takie wędki, rozumiesz, łodzie, Merkury, dwa silniki, pick -upy, to się mówi u was y, pick -up, a w South Afryce mówi się ba, bagi. Ba, bagi. Bagi? Bagi, bagi. Baki? Baki Baki, Baki? Baki. Baki. na to. I te łodzie ciągną wszystko na Zimbabwe, na Mozambik albo na Zimbabwe, bo tam jest ładna woda, plaże są takie jak wiesz, na Florydzie. Bo plaże, są plaże są jak na Florydzie, Ale wiesz, piach, złoty piach, cieplutko, czysty ocean. Więc mówię Ci, że przychodzi mi, wiesz co, przychodzi mi to wspomnienie, jak mówisz, pozytywne, ta pogoda, te, te takie, takie życie bardziej luźne, niestresujące, niemorgicze, stała praca, rozumiesz, nie? Kopalni się nie przenosi do Chin, kopalni się nie zamyka za 5 lat, nie? Kopalni złota czy diamentów czy, czy, czy platyny się buduje po to, żeby wyciągnąć z niej wszystko. I ta kopalnia będzie 40 albo i 80 lat. Jak drugie, Czyli dwa, jak pokole... jak dwa, zbiornia, dwa pokolenia możesz, możesz przepracować w niej. Czy te kopalnie dalej istnieją? Dalej o ja! Schodzi się, złoto, schodzi się coraz niżej, jest coraz drożej, ale dalej są. A zarobki były później lepsze? Cały czas to samo, to cały samo. czas to samo. Dzisiaj troszeczkę są lepsze, dzisiaj się zarabia 1200 dolarów na miesiąc. Czy to prawda, że w Afryce można coś zarobić, ale ciężko wywieźć? To, to właśnie to pytanie zadał taki jeden z tych wyjeżdżających w, tym, w Monachium. I ten gościu mu odpowiedział bardzo Prawdziwie po, mojej, po moim pobycie, jak będziesz, Pan miał takie pieniądze, o których Pan mówisz, to przyjdź Pan do mnie, to Pan wywieziesz. Więc z South Afryki możesz wywieźć. Jak ja wyjeżdżałem do Kanady 6 lat temu, możesz wywieźć na osobę 150 tysięcy. Na osobę: Czy to jest dziecko, które ma dwa tygodnie, czy to jest babcia, która ma 100 lat. 150 tysięcy randów. A ile to jest? A ja zarabiam na miesiąc 4000 i ja muszę żyć za te pieniądze. To masz ku to samo co tutaj. Zarabiasz w Kanadzie 4000 dolarów. Ok? Emigrujesz z Kanady dzisiaj, bo to jest South Afryka i wolno ci wywieźć. Masz pięcioro was jest nie? Na każdego 150. Czyli 750 możesz kaszu wywieźć bez taksu. Tysięcy? Tak. 750 tysięcy. to no, tak. To samo pytanie w South Afryce jest. Zarabiałem 2000. Dolar, randów, za butelkę Coca-Coli płaciłem wtedy rand 50. Za, bo, za bohene chleba rand. Dokładnie 95 centów. Mieliśmy sklepik z boku, jak chłopcy latali po, po, po chlebek brązowy czy biały, mieli zawsze te ekstra 5-10 centów z końcówki, nie? to dostawali, brali sobie 5 gum i 5 cukierków. Mm -hmm. Bo po jednym cencie była jedna guma, taka jak, jak, jak, wiesz, square, taka jak to były te cukierki w Polsce te Irysy. Irysy, no, takie kwadratowe malutkie gumy. Mhm. Czyli, czyli dzisiaj, nie powiem ci dokładnie o cenach, tam ze szwagrem rozmawiam. Jak ja przyjechałem do South Afryki, zarabiałem z 2000 randów, paliwo kosztowało rand 30. Dzisiaj szwagier zarabia z niedzielami, z sobotami 12 tysięcy, kosztuje 7. Brandów. czyli za miesiąc on nie kupi 2000 litrów. Ja wtedy za miesiąc też nie kupiłem 2000, bo dolar 30 kosztowało, zarabiałem 2000, czyli kupiłem 1500 litrów paliwa. Dzisiaj mniej więcej to samo kupisz. Może tam 100, 100 litrów do przodu, do tyłu, a tutaj kupisz dalej 2500, nie? coca cola że dzisiaj kosztuje 2 dolary, bo ja przyjechałem do Kanady, kupowałem po 90 centów. To znaczy, dużo znajomych mamy i wiesz co się dzieje i się nagle słyszy, że poszli dzieciaki na studia, do Pretorii, do, do Janesburga. Pokończyli te studia, a my kończą i już sobie pracę szukają w Anglii. Ja mówię, ja nie rozumiem, no przecież rodzina przyjechała z takimi dziećmi, to wszystko dorastało, to wszystko razem żyło tyle lat. Wiecie, jak oni pracy nie dostaną? Wyksz wykształcisz się, pracy nie dostaniesz? bo, bo, bo dzisiaj to dzisiaj jest nowa South Africa no to jest, mówię, 94, 5, 6, 7 rok, nie? i ci ludzie mają robotę w Australii w Anglii i wyjeżdżają ci młodzi ludzie, 23, 25 lat wykształceni wykształceni Ale to słuchaj, mój syn, rady. mój syn, starszy, mój Przemek zaczął uniwersytet, dobry uniwersytet a chciał iść do wojska chciał iść za pilota wojsko afrykańskie ma dalej kontrolę lotnictwo, przez, przez Anglików, przez RAF. To jest, cała, to jest 100% kontroli. Wszystkie kursy, wszystkie, wiesz, mają mają, mają, szkołę, mają dobrą szkołę, Classroom i tak dalej, nie? Złożył papiery do wojska, wysłali mu na badania, zrobił testy, nie dostał odpowiedzi, zaczął studia. Zaczął studia, w styczniu, w kwietniu przyjechał pocztowy samochód, Telkom to jest telekomunikacja tele sałdafkańska, przywieźli mu ten telegram. Za dwa tygodnie ma być w Pretorii, w tej i w tej jednostce. On już chodzi trzy miesiące na studia. No i co zrobić? Pokazać mu to czy nie pokazać mu to? No. Autrykańskie wojsko? To nowe wojsko? Wiesz, że Dziemurzyń dzisiaj, wiesz... Okej, okay, pokazałem mu to. Ja. Yeah. Przemek, ale wiesz, że my już jesteśmy w trakcie załatwiania Kanady, bo nasza Kanada trwała 4 lata. I o... teraz tak, Ty pójdziesz do szkoły, Ty pójdziesz do wojska, Przemek, to jesteś 6 lat uwiązany. Tutaj, żeby to skończyć, lotnictwo, żeby skończyć, dostać licencję, na znaczy, no, wiesz, wojskowego pilota, nie? 6 lat. Myśmy podjęli decyzję, że chcemy wyjechać z tego kraju. Sam widzisz, nie? Przemek poszedł na dyskotekę z, ze szwagrem, a ze swoim kuzynem. Wyszli wysikać się. Podlecieli Murzyni. Ten miał sen ten miał suszar złoty. Dwa noże, po trzy i Zabrali. O ja. Mój kolega wracał, mojego syn wracał z pracy z Johannesburga. Chciał sobie zrobić szot. Drogie. Przejechać trzoma ulicami murzyńskimi. Światła są. Na, w biały dzień na szerwym świetle, do samochodu wpad broń, na pobocze zajechać, do spodernego rozebrali, Aut. Dobrze, że to nie Wiesz, Teraz, na, na, na, na, nie na Skype, tylko na tym, co młodzież rozmawia. Facebook. Na Facebook. Nasz kolega, naszego kolegi, kolegi syn, w wieku 24 lata mam, inżyniera skończył, w retorii pracuje. Taka sznuta na twarzy. Biały dzień. Pod bankiem. Pieniądze wyciągał. Jeżeli 45% narodu nie pracuje w Hamiltonie, to będzie druga South Africa. Ludzie, Ludzie muszą z czego żyć. Tu się za szkołę nie płaci, tu ci jeszcze rząd da. I jeszcze, jak nie dorobisz, to jakoś przeżyjesz. W Sotafryce tego nie ma. Tam ci rząd nic nie da tam ci rząd pomoże na rodzinę pięcioosobową wyżywić cię może na dwa dni. To jest zasiłek rządowy, który wystarcza na dwa dni. A było tak kiedyś? Inaczej było? Czy tak Nigdy tam... nie było inaczej, bo rząd nie dawał pieniędzy, bo pieniądze do, do roboty trzeba było iść. Każdy miał, mógł mieć pracę. Dzień każdy miał pracę? Tak. Teraz po prostu nie ma tej pracy i... Słuchaj, murzyni, czarni ludzie mają po pięcioro, siedmioro dzieci. Dzisiaj w biznesie, czy to będzie firma samochodowa jakakolwiek, ludzi się ucina. Ludzi tam przy, przy, przy, przy, przyrost jest dosyć duży, ci ludzie mają po 20-30 lat. Większość z nich szkół nie pokończyła. No a, a wiesz, a, a wypić by się chciało, nie? Wiesz, jak ty masz dwoje, troje dzieci, to ty myślisz, czy jedno, jedno wiesz, jakoś to musisz... bałeś się po prostu o dzieci też tam Dokładnie, to oni o tym wiedzą, oni o tym wiedzą, że wyjazd mój do Kanady, Kanada to mój wymarzony kraj, Będąc w Polsce, lubiłem geografię, uwielbiałem, chodziłem specjalnie po szkole na, na, na kółko geograficzne. To miałeś to co ja? Okay. Pieniądze, stolice, rzeki, kapitle, wszystko. I Kanada, wiesz, trwaliła mi się tak mocno, że wiesz, ja tam chciałem zawsze być. No i co, w momencie kiedy pracuję na kopalni, bo teraz co zaczęło się, Zaczynają się, zaczyna się cięcia, zaczynają się cięcia w pracy na kopalni, nie? I wiesz, na czym polegają cięcia, bo fundusz emerytalny w zakładzie jest bardzo dobry. Jest bardzo, bardzo dobry. Za twojego tobie zabierają z wypłaty powiedzmy 2%, ok? A kopalnia ci dopłaca następne 3. Ale to ci nic nie przepadło, nie? Bo zostało ci. Wszystko. Tak, tylko że ja, że, ja, że ja lat temu 7, 8 Wziąłem 30 tysięcy dolarów. Wziąłem wielkie pieniądze sądaafrykańskie, wziąłem wartość domu. Mój, mój szwagier dzisiaj i mój kolega wezmą około 1 800 tysięcy. Mają tylko 6 lat więcej pracy, 7 lat więcej pracy. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że te pieniądze, które, które tobie zabierali i oni dopłacali, oni inwestowali. Utopili też w inwestycjach. Inwestycje były bardzo wysokie. Oni w, w fundusze znaczy, wiesz, tak inwestowali, jak inwestowali, te, te, te, spół, te, te fundusze emerytalne, ok? Także one tam, nie, to nie był made of, który 50 miliardów poleciał na, na, na dół. Poszli na dół, poszli na dół przez te dwa lata ostatnie, ale nie tak dużo. Tyle, że, tyle, że ja wyjeżdżając z South Afryki wymieniałem po 5 dolarów, po 5 randów, 5 randów za dolara. No, były już 12, wrócił teraz na mistrzostwach świata, są za 8. Wielki Piątek, nowy nowy piątek rok gierdeki, Boże Narodzenie, tak, to jest wszystko wolne, tak, ja. nowy rok to jest wolne. Nowy rok to jest ciepło r... Tak, więc Ta, pełni. Jeszcze raz mówię Ci, tam dominuje wiesz, kultura, kultura angielska, te stare obyczaje, czy to jest Europa, to, to, jest to wiesz, kościół, to jest niech to będzie katolicki, to tak, jaki protestancki, abyś go nazwał, dalej w tym się... A może i dalej chodzą do tych kościołów też? Do, do, do katolickich bardzo dużo tak papiecz tak przyjechał do, do South Afryki, byliśmy, to ja od papieru, na, na, na flagi trzymam też, mam na, w telewizji, wszystko jest nagrane, no w Wojtyła, Krakowiaka, dzieciaki tańczą, to no, wiesz dzieciaki tam 60 metrów dalej, następne było miasto, gdzie była większa Polonia, to paliwo co się mówiłem, robili z tego węgla. Ja, no to tam wiesz, tam była i Polonia, i tam kancerze byli polscy i, i krakowiacy byli ze sputaneczny, także jak papież przejeżdżał tym swoim mobilem, tańczą, tańczą, on tam kiwa tego Stasia, tego swojego Dziwisza, rozumiesz nie, ale oni lecą i jechać, jechać, jechać tylko każą, bo musiał stanąć. Nie? A my stoimy takie transparenty, to wiesz, solidarność żyje, niech żyje papie. Polska nie podległa! polityka wiesz? O ja bardzo dużo jałem żyrafę Jałem Springboka, to jest taka antylopka co tak skacze, mam rogi w domu u siebie tego Springboka ja, to lubię. Ja z Springboka ja, no, A to jest legalne? możesz ja, kupić? Nie o ja, to. To jest, to jest dozwolone jak najbardziej. A, jeżeli jest. Ma się jak tak. powiedziałem. Ale żeby mnie było stać. Go, pojedziemy do Afryki. Mój kolega ma 400 hektarów farmy, otwartą. On nie grozi tej farmy. To, co jest jego tutaj. To, co jest 400 hektarów, tam to jest jego. Także zwierzyna, która przychodzi. Ja, jest sezon, tym, prawda? Dad, je. Jak na ryby, nie? Nie, mówię, wilk, nie możesz wtedy, tutaj możesz uszyć wszystko. No, no to, wiz... no, to, wizory... to jest światła, wygadań, wjeżdżają tymi on bagi, biki, bagi, bagi, i strzelasz, nie? Ale to jest prawda. I Co chcesz? Łeb chcesz, masz knajpę, robią ci łeb, rogi chcesz, skórę ściągasz, dostajesz skórę. Wołowe mięso, jakbyś odkroił. Ja, Tak, te mięso całkiem. Ok, ukroisz okay. takie mięcho. No, takie ten u nas, tym pokrojony? Powiesisz go. Te ja. surowe ja. ja Na słońcu. Tak, to, to... Coś jak okay. na, słońcu, na otwartym słońcu to wiesz. Mucha no, to, to, przyjdzie do Więc jest jedzenie, folia, inne, nie. Nie. która no, jeszcze to jest dusi. Ale jest wentylator. No i ona jest właśnie z wołowego. Tam się czegoś. Otwarty jest dach, ściany własną, zamkniętej tak dwa tak, tak, ja czy tygodnie. Nie. To uschnie, to uschnie Odżyciałam tak, że, że nie sprawę, tego nie. Gilotyny są takie wiesz? specjalne w sklepach i w barach, te, że to w w barach, te te te no, wisi no, i zamawiasz no, sobie tego butona. Ja byłem no. ja ja to Mateuszem. surowa i on dopiero ale nie ma. jest. tego butona, takie czarne, takie Tak jak proszę ja to tak smakuje. Nie, ja proszę to. tylko że tutaj jak robią, to tego nie ususzą tak. To nie jest tak wyschnięte, bo to musi być tak suche, że jak ty do, do ust włożysz, jak ugryździesz, to się nie da. Jak potrzymasz 20 sekund, ślina go miękczy i dopiero ząbki wchodzą w niego, ok? I tak dalej. Wiecie, ty, urwa, jest otwarty program czego na. Nas, nie, kurwa. Nie, no właśnie, no, nie powiedział, kurwa. No on nie. Mój powiedział, dodał. Jest otwarty program na Kanadzie. Wiecie, do Ameryki przyjedziesz, wejdziesz nielegalnie. Różne to bywa, szkoły są przepełnione już. Dziecko trzeba wodzić tam 20 mil, 30 mil dalej za Chicago, żeby do szkoły mogło chodzić. Nie. Kanada ma jakiś program. Mojemu gościa rozmawiałem. To jest dobry program. dzwonię. Zadzwoniłem do gościa. Gościu mówi: ja A kim pan jest? No i wysłałem papiery, tak samo nie. 100% gwarancji I, no, i myśmy płacili też 2000 euro. Co? To, to, to, to, to, to teraz powiem ci, powiem ci inaczej. Jeżeli chciałbyś naprawdę nie mieć tej, tej, tego doświadczenia, a fajnie żyć, to mając 300 tysięcy dolarów amerykańskich, w Southamptyce całe życie będziesz musiał pracować i będziesz bardzo dobrze żył. co Wejdź sobie na, na, nawet na real estate na RIMAX i zobacz, co kupisz nad oceanem. Kupujesz sobie dom z pokojami. Gdzie ludzie re rezerwują. Moja, ja jeździłem za 120 lat na, na, na dzień randów. Moja siostra jeździ za 150 już. Słuchaj, jest. Ludzie przyjeżdżają z Europy, dużo Niemców. Tamtejsi ludzie, przez to, że tam nie ma tego, co jest w Kanadzie, że zamyka się cukierki, jeansy, cokolwiek. Tam są kopalnie, kopalnie, kopalnie. To jest cały ten. Tego I tam to... ludzi do kopalni. Wiesz, nie to, że się przyjmuje cały czas, tylko że pracują, to mają cały czas te pieniądze, za dom nie płaci, za światło za wodę nie płaci, szyba mu się zbije, wszystko ma, kopalnia wszystko kryje. Płacisz za housing, to jest taki masz taki housing allowance, który ci zabierają, znaczy oni ci 15 randów, tak. zabierają 4000 randów, 15 randów ci miesięcznie zabierają za to, że mieszkasz, a, a grasz w krykieta, szybę rozbiją chłopaki, bo rozbili szybę. No to, było, to był weekend, no to było, wiesz, bez szyby. Cieplutko jest. Ale w poniedziałek już pojechałem do pracy z dołu, wiesz, telefonem na, na housing department, Slinga 14, mam szybę wybitą. Okej? Okay? Przyjechałem z pracy, szyba wprawiona. Dużo ludzi z zabrał stąd do Afryki, bo to się nie da powiedzieć, to co ja w środku jeszcze, wiesz, to, ja, to co ja śpimię, to jest może 20-30%. To co ja w środku, wiesz, mam to, to jest tego. Musiałbyś to zobaczyć. I wiesz mi szczerze, jeżeli miałbyś być na tym osiedlu, gdzie ja byłem i pracować w kopalni, to byś, to byś po pierwszym dniu zrezygnował, wrócił do Kanady czy do Europy. A jeżeli byś tam żył 14 lat i się, i się wżył, zobaczył te miejsca, to znaczy, to znaczy zaczął prowadzić tamto życie, to byś to byś to by... Jakich przyjaciół mieliście? Samych Polaków i jednego Afrykańczyka. Znaczy miałem dużo kumpli Afrykańczyków, którzy przychodzili do mnie, ja do nich jeździłem, ale takiego przyjaciela za płotem. Tutaj jak, jak Tomek ma sąsiada który był niezawodny człowiek, natura, słuchaj, ugryź go w nos, to on ci powie przepraszam, taka natura. raz w miesiącu Po polsku, tak? A wiesz, ile było, ile było setek ludzi? Tyle, co na palcach widzisz, dziesięciu, dziesięciu ludzi, cztery, pięć rodzin. No to jest więcej jak dziesięć, bo każdy ma dzieci, nie? To jest 15, 20. Raz w miesiącu mieliśmy polską szanę. Na Święconkę zjechała się Polonia z 40 km to było ze 100... Sto... Mówię Ci, wszyscy znajomi nasi, dużo wyjechało, na przykład nasi bliscy znajomi są w Ameryce, dużo, wraca, dużo wróciło do Polski, dużo wraca do Polski, dużo się już w Polsce pracując, w Ameryce już pobudowało, czeka jeszcze te 2-5 lat i powrót, także tam... Jeżeli było 20 tysięcy Polaków za, za najlepszych czasów, a za najgorszych zostało 8 tysięcy, także teraz może zmniejszyło się na 5 tysięcy. Ee, Czyli dlatego, że jest... ży, żyjąc, jak mówię ci, o jak powiedziałeś teraz, mądre pytanie. Czy to jest patriotyzm, czy, czy, czy to jest co to jest? Bo ja, bo ja, ci powiem, że ja zrobiłem wielki błąd wyjeżdżając z Polski. Właśnie to było pytanie. Właśnie, czy żałujesz tego Żałujesz? Wielki błąd. Zmieniło się. Największy tak, mój błąd w życiu to był błąd, który jest, wiesz, nieodwracalny już, nie? Ja ale po prostu. Ja, ja, ja, ja straciłem tutaj. wszystko. Moje dzieci straciły wszystko. Myśmy wszystko stracili, wszystko. Moje dzieci nie mają dziadka, nie mają ciotki, nie mają bra, nie mają nikogo. On, one, one mają, ale wiesz. Nie mają kontaktu, nie mają. No to jest, wiesz. Ja jak mówię, czy to jest patriotyzm, to jest, ja by to nie nazwał. Ja byłem. Siedem dzieci w tej rodzinie. U, u nas było troje, te więzi, rozumiesz, te, te imprezy, no słuchaj, no ludzie sobie radzą, w Polsce byłem rok temu, po 21, 21 lat byłem w Polsce, pojechałem rok temu, wiesz co, zatkało mi gardło, bardzo, bardzo pozytywnie, na 100%. Znaczy jaką Polskę? Polskę tam, w której ja żyłem, dalej kopalnie, Śląsk, gdzie jest praca, Warszawa, e, powiedzmy Płock, tam gdzie byłem, tam gdzie jest praca, wszystko jakoś jeszcze idzie. Byłem na wsiach, gdzie już krowy nie ma, gdzie już kury nie ma, gdzie świnki nie ma. A te gospodarstwa 27 hektarów było, a dzisiaj się nie są płaca, mówią. Ja tego nie rozumiem, ja nie jestem politykiem, ja, nie, ja, ja, ja się w to nie wgłębiam. 5 lat byłem na, na emeryturze. Na jakiej emeryturze? 3200 zł. Już nie pracowała na pani w biurze, w, w tym w magazynie papierniczym. Pisała. Ona by jeszcze pracowała następnych 10 lat, bo kobiety 50-60 lat. Ja bym na emeryturze. Moi szwagrowie domy pobudowane, żaden wolniczych. Z roku na rok działka, cegła, znaczy cement. I jak słyszałeś, ta no moja emigracja, ta, ten wyjazd, a tutaj Polacy przyjechali na jakieś tam sposobstwo, z, z Kitschner, na jakiegoś księdza. Mieszkali gdzieś. Mówią takie kogorocze chodziły. prosto, a tylko. Na farmach żeśmy pracowali. A ja, a ja w Niemczech, a ja w Niemczech, gdzie pracowałem, ja miałem dobry socjal. ale a ja wysyłałem paczki do Polski, pojechałem, miałem słownik niemiecki, wiesz co, jedź tam, ktoś mi powiedział przez telefon, bo tam jest praca, w gazecie było, a ja w gazetę przeczytał gazetę? Gazeta była tak tutaj, w skrzynce, no ale co z tego, że gazeta jest, to wiesz co, wziąłem sobie ten słownik polsko-niemiecki, i, I CH Zuchen no Arbeit. No i Guten Morgen. Jadę, zbierają te winogrona. Stanąłem tym samochodem. Audika sobie kupiłem już, nie? No nie. Tak, Audika miałem, Audi 70, 80. Ja nigdy nie będę miał w życiu Stanąłem na polu. Guten Morgen. Ich Zuchen Arbeit. No, już wszystko wiedziałem. To mówią, żeby przyjechać, wiesz tam hojtę to jest potem, że to jest jutro, nie? i gadają, a dalej nic nie wiem no to pokazuje mi na sztundę teraz, na godzinę na no dalej nic nie wiem rysuje mi zegarek hojtę to jest Daty mi rysuje życia, jest dwunasty to żeby trzynastego przyjechać że teraz jest godzina tam dziesiąta żeby przyjechać na ósmą no i pojechałem na to pole w Tomasku za pół roku z babkami kawałów się, sobie po gadałem nie Ale to same Niemcy, ja, ja, ja. same Niemcy. Kanada, ta Kanada jest tak, że mam, mam w Chicago. Mam w Chicago, to nie jest rodzina. Mój chrzestny to jest sąsiad. Okay? Ale kontakt mam, bo w 1993 roku będąc w Sołatryce poleciałem do Chicago na dwa miesiące. Pracowałem 12 godzin. Miałem takie tenisówki. Pracowaliśmy w fabryce też żelaza. Robiliśmy te baksy takie, które stoją na. Jak, ci, jak Dach zryważujesz, przyłożą ci tą baksę, nie? Taka rola jest, Bez potem przyjeżdża sposobu. samochód, haka zakłada ją, wciąga na siebie, nie? te żeśmy robili. Masz po Słuchaj, no to tam wiesz, czułem blachę, takowałem, wierciłem, wiesz, po 12 godzin człowiek się narobił, na piernicu się człowiek, niesamowicie. to Mafrykę wspominał, Panie Boże, dziękuję, że ja mam swój kraj, mam swój dom. Bo to, tam, to jest, to jest, to jest mordownia. Może coś śmiesznego powiem. Pojechaliśmy na, pojechaliśmy na taka, taka stodoła, szopa. Wiesz, Afrykańczycy mają specyficzny taniec. Mają taki szurany. taki szurany, jak, no jak podstakują. Się, szurają, i, się nogą, I nogi ciągną. Tyłku, wiesz, dwa kroki po skoku i, i, i cały czas I noga, noga, noga jest szurana. Nazywa się to sakisaki. I -saki. saki -saki, ja. Saki -saki. Po ja. Pojechaliśmy do... do, do, do, do 11 kilometrów miasteczko Westoneria Afry, burskie miasteczko znają nas, Rysiu Potyra, no to Rysiu Potyra to jest Polak z Wrocławia, który był w kadrze na Mistrzostwa Świata, w ciężarowcach, no no, to jakby jak ktoś historię Potawię. chciał znać, to, to sprawdzić ją bez niczego, mój dobry kolega, który chodził z shotgunem, woził go z tyłu, rozumiesz, na, na party przyjechał, to mi strzelał, że shotgunu, przyjechało 5 security samochodów, ale okej, okay, no, Sylwester, nie, nikogo nie zabili, nikogo, no, pojechali. Siatka. Panowie, ja, ja, ja, ten, ten Marian Kułarski, te co, co, 127 kg wagi, był u mnie na barbecue, posiedzieliśmy, popiliśmy, wiesz, moje barbecue to wyglądało tak, pół beczki, to jest beczka 200 litrów, nie przecięta, przecięta na, na pół, nie, do tego zrobione takie nóżki są, ok. te pół beczki, ona jest wypalone, wyczyszczona, oleju tam, ok. do tej beczki masz, na dole, Taką siatkę wkładasz, rzucasz takie cztery podkłady, podkłady takie wysokie drzewa, nie, z torów. Zanim zaczniesz barbecue smażyć, to jest dwie godziny, nie, to drzewo się tak rozpali, taki zrobi kocioł, zrobi taki żar, że steka położysz 10 sekund, rękę nie, nie, nie, nie dołożysz, nie? to zawsze się mówiło w Fryce. Jeżeli steka robisz, to 3 sekundy uciekasz, nie, nie dasz rady nad blachą. Blacha była, nie, nie rzewka, u góry. To nie było zamykane. Półbeczki, jak ci mówię, dwa stojaki, włożona ta beczka, cztery podkłady, żaru, żaru, żaru tyle. No to jak już wszystko się usmażyło, więc porobiło się, no to ziemiaczki. Dzieciaki lubiały ziemiaczki. No i Marian pojechał, wtedy tych ziemiaczków już może nie usmażyli. Dzieciaki wlecieli na ogród, to dziesiąta w nocy, to tu ziemiaki byśmy zjedli. Już to, to gasło. No to, żeby to zruszyć, to nie będę podkłada rzucał. Tego podkładam muszę na dwie, trzy części przynajmniej roz, rozpieprzyć, nie? Wziąłem go na beton, na, na, na, na, na wjazd. Wjazd miałem na 8 samochodów, nie? I wziąłem, tego beton, wziąłem, wziąłem to drzewo, no to jest na zdjęcia wszystko. Położyłem, pierdnąłem się ale co ci siekiera przebije takiego, rozumiesz, podkłada? No i takiego młota miałem i walę w tą siekierę. Z tym młotem, rozumiesz, nie? Rozcięło się, rozumiesz, położyłem, zapaliłem, i rozumiesz, pomieszałem dwa policyjne. Ja tam, wiesz, wypity już byłem dosyć dobrze. Chyba a nie 10, bo później. Nie będziemy się o godzinę kłócić. Chłopaki latają po ogrodzie, to był weekend. Mówią do mnie tatuś, chodź, bo policja przyjechała. A ja, ja są się kierowidem rozumiesz do nich, nie? Was sukiej. nie? Przepraszam Sporo. Co chcecie? Ty chyba jesteś gotowy. Bo ktoś dzwonił, że strzelasz. Czym ja strzelam? Masz pistoletu. No. Przemek, co on mówi? No, wiesz, bo po afrykańsku to perfekt się rafał, nie? No, on mówi, że tatuś siekierą... Oni się zaczęli śmiać, bo ten odgłos, wiesz, siekiera i młot. A, i ktoś podał, A, że... że wiesz, Wiesz, jakie to jest uderzenie, nie? nie? Metal w metal, nie? Nawet nie wchodzili. przy dobramy bramy, rozumiesz? Oni tylko pod bramą stoją, rozumiesz? Widzą, że pijany idę, rozumiesz, siekierą w ręce, bo patrzy, Pojechali. Słuchaj, jadę, jadę z Przemkiem, przynajmniej ja operację na tą cystę, nie? Jadę z Przemkiem, wiesz, przekroczyłem szybkość jak cholera, bo, pamiętasz, nie, Czarny mnie wtedy zatrzymał, Czarny, Bach, Speed, rozumiem 45, za dużo, nie, mówię, słuchaj, nie dość, że, że w szpitalu byłem 6 godzin, mam problemy, mówię, syn ma poważną chorobę, nie, cysta tam miał ten, cysta to jest tam w środku, masz ten, jak to się mówi, torbiel po polsku, no, nie miał, no, okej, okay. I teraz jeszcze, wiesz, ty mnie zatrzymujesz, ty, wiesz, nie mam w głowie, Okej, okay. sorry sir, sorry. sorry, go, go, go, just drive, safety, mówię, mówi. Go. Teraz następny raz z Marianem Kłarskim jechaliśmy, Okej, okay, przyjechał wieczorem do mnie, zawsze na weekend przyjechał, ty steka, Texas Stek, Texas Stek jest tak wysoki i jest jak pół tego stołu taka paka, wiesz, to usmażyć, wiesz, to jest takie mięcho. A steka trzeba tak usmażyć, żeby nie był, wiesz, nie był guma. I już była godzina, a w dobrym, wiemy, gdzie te dobre steki są. Zjemy steka dobrego. Pali się, wiesz, już tam... bo tam Na barbecue to tak, baranina u nas, numer jeden, to jest żona, i jaświnina, i burę wulst, rozumiesz, nie? Plus tego kukurydza, i chleb, garnik, czyli te tos, tostowy chleb, wiesz, przy, przypiekło się go, i wzięło się, miał się obrany już garliczek, tak, rozumiesz, ja już posmarowało się te, z z tym ząbkiem nie. garlika, to masełkiem to góry? z góry, dzieciaki uwielbiały to, to rozumiesz, nie? To ja, ja, ja, no. o, o, o, o. Okay. Jedziemy po tego steka, o, już fajne, wypici, kupiłem tak, ja. tego steka, wracam z powrotem, przejechałem czerwone światło, aż Asia jechała z nami, bo Asia, mała wtedy, już kogut za mną poleciał, bo to nie tak często jak tutaj, miałem pecha po prostu. No ja wiesz słuchaj, daj mi spokój, nawet mnie nie zatrzymał. Byłem teraz w szpitalu z surą. słuchaj, no, jest okej. Okay. Jest okej, okay, bo nie da mi zastrzyk. Muszę jechać do domu, ją zawieźć i jechać po lekarstwa do, do, do, do apteki. A Ty jesteś okej? Okay? Jedź Cię nie ubrudziła, ja się później no. naldziej ubrudził. Jestem okej, okay. okej. Okay, wow. Jedziemy do San City, do, do, do kasyna, byśmy jeździli dwa, 3 razy w tygodniu. Słuchaj, ja ja na temat kasyna dostałem choroby. 150 km w jedną stronę i to serpentynami. 150 km w jedną stronę. No, no, zawsze jest jedna droga jest. Nie pogonisz, po prostu nie pogonisz. Deszle leje, ja, rozumiesz? Nie, nie piłem, jeździłem do kasyna, nie piję. samy z kasyna, wygrało się, szampana się wypiło, rozumiesz, parę pili. Ile wygrałeś? No, ty wygrała, tysiąc dolarów, tysiąc dolarów eee! po mojej wypłaty, Pół wypłaty nie? wypłaty w to Wracam, już wypity, ty rozumiesz, ty blokada, gdzieś kurczę. wojsko stoi, policja, koguty A. mijają. Człowieku, wiesz, no, wypijesz no, no wylamki szampana, dwa szyki, wypiłeś, nie? Papieros, no wiesz, musisz wysiąść z samochodu, broni szukają. Ja swoją broń mam i mam licencję, no to mówię, w Sowku jest broń, nie otwierasz, nie? Nie otwierasz. Masz broń? Mam. Gdzie w Sowku? Masz licencję, masz. Okej. Okay. Wy, wysiadaj, bagażnik otwieraj. Biali, nie? Posprawdzają, posprawdzają, okej. Okay. Broń wezną, numer zobaczą, sensję, wiesz wszystko. Jedź, ale, ale wiesz, wypity. Wypity jesteś, rozumiesz, nie? Także tolerancja... Wiesz, nie pijany, nie pijany. Wypity, a pijany jest sami. No, nie nie? A gdybyś był czarny? Słuchaj, czarni za, za naszych czarni czasów tak do dziesiątej tak. jeszcze mieli godzinę policyjną. To znaczy nie wolno im było być na mieście po 10, ale dużo ich było dlatego, że pracowali na drugą zmianę i trzecią zmianę, nie? Mieli przepustki. Jak w Polsce, jak w Polsce w tej ja. Jeszcze raz mówię, ja mówię o, o miejscu, w którym ja mieszkam, mieszkałem i żyłem. To jest środowisko, gdzie... Teraz ludzie nie ma godziny policyjnej? W tej chwili już nie Jeżeli ja kościłem trawę to, to mi trzy godziny schodziła Kości trawę. Moi chłopcy na rowerach, między drzewami Rzoskinia, Figa i fajnie, no, cieszą, się nie no, no, Mam ma, ma też, nie też dwie energi, figa, figura, czy... no i tam kupa róż, jakiś tam, dużo krzewów. Ale... Okay. No, ja kosiłem trawę, to my, my, my, myśmy boisko, dwie, jak Tomek tutaj ma od, od tych drzwi, jest. do płotu, to jak kosiłem trawę trochę niżej, bo robimy boisko ten, do krikieta. To przychodzili sąsiedzi, Afrykańczycy w, w, w, w, w, w, w, w grali w krikieta. Myśmy się wywalili nieraz. U mnie w domu nie było problemu. Naprawdę, beztroskie życie. W sobotę do pracy, jak się szło, wiesz, po co? Do butelki robiłeś pół na pół, pół Coca-Coli, pół brandy. Po 5 dolarów, 5 randów się składało, Kupywali chajnic w robili. Była patelnia potężna. Wtedy tak nie będą, na, na butle. Wiesz, mieli tej Słuchaj, w w Polsce, Agria, no, tak, tak mnie nauczyli. Tak, a nie, nie. A ja przychodziłem no, do pracy, żeby pracować, nie, no to wiesz, ja, ja miałem swoje maszyny, a z nami się wołali mnie. Ja wiedziałem, że maszyny jest, mi stoją, a nie tego mi nie zrobią. Dlatego ja przychodziłem w niedzielę. Ja do, do Formela zadzwoniłem, mówię, ja sorry. You know, they was fucking party. Jest. Bo takie Słuchaj, ja jechałem jutro do pracy, chodzi, nawet nie, nie, nie punchowałem, byłem 4 pukła, godziny w pracy, pojechałem jeszcze na Kompon, 5 km dalej, miałem przepustkę, miałem pokój murzyna, na, na security, security powiedziałem, żeby go, go zawołał, za 15 minut w overolu był ubrany, czy dwóch, brałem ich, jechałem, dwie maszyny, u mnie nigdy maszyny nie stały, myśmy mieli bonusów powiedzmy po 2-3 tysiące, ja jednego razu dostaję 11 tysięcy premii. Dlatego, że, że, że wiesz to było dwie sekcje ciągłe od kolegi, który poszedł na urlop i nie było, zero było breakdownu, zero breakdownu. 100% maszyn to miałeś 100% bonusu, nie? Lubiałem, czyli lubiłem, jak, jak tutaj przyjechałem do Kanady, chwaliłem ten, chwalę ten kraj dalej, to jest wola, wola Boża, ja jestem wiesz. A jak dzieciaki nami, nie? Odebrały jak? Po dwóch, po dwóch miesiącach, trzech, one wracają do Afryki. Następne lato jadą do Afryki. Dzisiaj kupimy bilety pierwszą klasę, wyślij ich. Zero. Nie ma szans. Nie chcą. Nie chcą. Nie Nie chcą. W styczniu tu jesteśmy. Rafał mówi, w czerwcu lecę do, do Afryki z powrotem, bo dziewczynę zostawił. Przemek mówi. Ten mistrzostwa już dwa temu planował, ja, on jest jedzie. pewny, on, jest, on sobie kupi bilety na internecie, bo jego stać, wszystko, ma ja. gdzie, gdzie spać, ma kumpli na około no. Johannesburga, rozumiesz, on jedzie, jego kumpel zamur, e, e, ożenił się, rozumiesz, Nie. Szwag, szwagra mam, on jedzie, on jedzie, ty kup mu bilet, wyślij go, tak, tak, on, daddy, coś, bo tu już ma dziewczynę, no ja, tutaj masz ma swoje środowisko, swoje nie życie, nie właśnie ma nie jedną, o to chodzi, Zresztą Rafał zaczął sobie, e, zrobił sobie tą, e, turystykę, hotelarz swój turystykę. Robił, robił to i miał nauczycielkę, która powiedziała mu, że wiesz, tam jest komunity afrykańskie, pracują o, dla rządu, wiesz, mógłbyś pracować jako tam, Tam Okej, okay, ale to, to trzeba czasu. Skończył to, dostał pracę w Burlington, w Holiday Inn, licencję barmana sobie zrobił, wiesz, pieniążki zarabiał takie, tak. po dwie, trzy stówy za noc, ale wiesz co, za pół roku mówi tatuś. To nie dla mnie. Mm -hmm. Bo jemu się, jemu się chce, wiesz. Ma lata pocałować już. kogoś, nie? Tak. Ja przytulić tak. do kogoś. A tutaj, a tutaj piątek, sobota, niedziela, czwarta po południu, do rana, a. out. A parze nie przytulić. Z mordy jeszcze dostał. kurde I wiesz, i skończył to, a powiedzieli mu, Rafał, jeżeli nie chcesz robić te, te zmiany, no wiesz. W biurze na rejestracji, no to, to wiesz, 14 na godzinę. No. Rafałek, masz gdzie mieszkać, wszystko jest ok. Tatuś, ale tam więcej, jak mówi, 18-20 nie dojdziesz, nie? Rafałek, żonę poznasz, zapoznasz, która będzie 30 zarabiała, No właśnie. Good luck. No i wiesz co, i poszedł. Tatuś, to co ja mam wziąć? Rafałek, weź heavy duty mechanic. Miłajt. -right. Tatuś, to jest lata szkoły. No to co chcesz wziąć? No jest, jest taki kurs na, te, te, te, na power fluid, high pressure hydraulic, coś takiego. Ty w Algierii dzisiaj siedzi, już drugi tydzień. Ty żartujesz Nie. No Algerii. Skończy, skończył skończył skończy tydzień... Dwa ty... Czekajcie, gdzie jest Algieria? Pierwszy tydzień kraj Afryki. Jest. Pierwszy... Pierwszy... No na kontrakcie jest, w fotelu się, mieszka, w fotelu da mieszka. Dalej go, da go ciągnie do Afryki. No, no. Znaczy, dostał kontrakt, dostał robotę <laughs> tam. Ale jaja, ja. i tęsknicie za nim. A no, no, no, no, tam może użyć ten język, który je zna? Nie, tam francuski, francuski, francuski. A niech Ta, Ale jest rancysko, tak nie, nie. jesteś Zadowolony, lubi? Nie, jak jest to jakiś tam... E, jak wylądował i tatuś tu z karabinami po ulicach chodzą, z security... Tatuś, to jest, z... tatuś, jest zadosłusz, bida jak cholera. A, A teraz? To ale, ale, no na jest... ale... Te Arabki, bo, bo, wszystkie, ja. wszystkie ja. dziewczyny nie widzisz tam, to, wszystkie mają zasłonięte te nie, nie ma czarne te no, To nie wiesz i dziewczyna czy tam, Co to jest za ten cholerą? <grym> jak mówisz, człowiek, człowiek, człowiek, człowiek wiesz, co on? Jak, jak, jak, jak ty się opowiadałem o, o tym, już wie nie tak tak. opowiadałem To najlepszy samochód tam na Dziplę był, nie? jeszcze jak chcesz mówić o samochodach, no, to... Na kopalni Supervisor już miał kampanię samochód. Paliwo, serwis za darmo. Inżynierowie dostawali Pajero. 4x4. Menadżer jeździł land Roverem 2,5 roku temu? A ja, czy Land Rovera. Anglicy tam mają łapę, to były jakieś kolonie angielskie. Oni się pozbyli tej kolonii niby. Już w 1961 roku South Africa zawodowała, że nie chce mieć. Wiesz, na pieniądzku korony mają randy, nie funty, bo mieli funty. No to jedziemy na pierwsze albo trzecie. Mają randy, nie? Ale ta, będzie wesele. Ale common world dalej,